Proroctwo Nefiego, syna Helamana. Bóg grozi Nefitom, że nawiedzi ich w swym gniewie, sprowadzając na nich całkowitą zagładę, jeśli się nie nawrócą, zaprzestając czynienia zła. Bóg poraża Nefitów zarazą. Nefici nawracają się i powracają do niego. Lamanita Samuel prorokuje Nefitom. Rozdziały 7 do 16 włącznie. Rozdział 7. Nefi, Odtrącony przez mieszkańców kraju, na północy powraca do Zarachemli, Modli się na wieży w swym ogrodzie i wzywa ludzi do nawrócenia, aby nie zginęli. W 69 roku panowania sędziów nad ludem Nefiego, Nefi, syn Helamana, powrócił do Zarachemli, z kraju na północy. Albowiem poszedł do mieszkańców kraju na północy, głosił im Słowo Boże i prorokował o wielu rzeczach. Ale wzgardzili jego słowami że nie mógł pośród nich pozostać i powrócił do rodzinnego kraju i zobaczył ich wielką niegodziwość a spiskowców Gadiantona na stanowiskach sędziów albowiem zagarnęli władzę w kraju odstąpili od przykazań Boga postępując wbrew jego nakazom nawet w najmniejszych kwestiach i nie wymierzali sprawiedliwości ludziom skazywali sprawiedliwych za ich prawość, pozwalając winnym ujść bez kary za pieniądze. Co więcej, pozwalali im pozostać w rządzie, aby panując, mogli dowoli zdobywać zyski i chwałę świata i aby jeszcze łatwiej było im popełniać rozpustę, kraść i zabijać. A do tak wielkiej niegodziwości Nefici doszli w przeciągu niewielu lat. I gdy Nefi zobaczył, to serce jego przepełniała boleść i zawołał w udręce duszy. Obym żył w czasach, gdy mój praojciec Nefi opuścił Jerozolimę. Wtedy mógłbym razem z nim radować się ziemią obiecaną. Łatwiej było wtedy Nefiemu nakłonić swoich do czynienia dobra, by wytrwali w przestrzeganiu przekazań Boga. Nie tak skorzy do czynienia zła i skwapliwie dawali posłuch słowom Pana. Jeśli żyłbym w tamtych czasach, radowałbym się prawością moich braci. Ale wyznaczono mi te czasy i duszę moją przepełnia boleść z powodu niegodziwości moich braci. I Nefi klęczał na wieży, która stała w jego ogrodzie w pobliżu bramy wychodzącej na drogę, prowadzącą na główny rynek w mieście Zarahemla. I stało się, że jacyś ludzie przechodzili obok i usłyszeli, jak Nefi żali się Bogu z wieży. I pobiegli i powiedzieli innym, co usłyszeli I mnóstwo ludzi przyszło, aby dowiedzieć się, dlaczego tak rozpacza nad niegodziwością ludu I gdy Nefi powstał, zobaczył zgromadzoną wokół Rzeszę I przemówił do nich Po co się tutaj zgromadziliście? Czy abym powiedział wam o waszej niegodziwości? Wszedłem na te wieżę, aby otworzyć duszę przed mym Bogiem Gdyż boleje całym sercem nad waszą niegodziwością I zebraliście się tutaj słysząc o mych lamentach I jesteście tym zdumieni I powinniście się zdumiewać Albowiem ulegliście diabłu, który opanował wasze serca Jak mogliście ulec pokusom tego, który chce wtrącić wasze dusze Do wiecznej otłani żałości i niedoli Nawróćcie się, nawróćcie się Dlaczego zmierzacie ku śmierci? Powróćcie do Pana, swojego Boga czy wiecie, dlaczego was opuścił? Oto uczynił to, ponieważ znieczuliliście swe serca. Nie chcecie słuchać dobrego pasterza i rozgniewaliście go na siebie. Oto, jeśli się nie nawrócicie, zamiast przygarnąć, rozpędzi was, abyście stali się żerem dla psów i dzikiej zwierzyny. Jak mogliście zapomnieć swojego Boga, gdy dopiero co was ocalił? Uczyniliście to, dla zysków, dla chwały u ludzi i dla zdobycia złota i srebra W sercu pragniecie bogactw i tego, co ma wartość tylko dla świata Dlatego mordujecie, rabujecie, kradniecie i dajecie fałszywe świadectwo przeciw bliźniemu swemu Dlatego popełniacie wszelką niegodziwość Biada wam jeśli się nie nawrócicie Gdyż wtedy to wielkie miasto I wszystkie wielkie miasta w naszym kraju Zostaną wam zabrane I nie znajdziecie w nich przytułku Albowiem Pan nie doda wam siły Jak to dotychczas czynił Abyście mogli oprzeć się swoim wrogom Tak mówi Pan Nie okaże mej mocy dla dobra niegodziwych Ani dla jednych Ani dla drugich Lecz tylko dla tych Którzy się nawrócą, odstępując od swych grzechów I dając posłuch moim słowom Moi bracia, pragnę abyście zrozumieli Że jeśli się nie nawrócicie Lamanitom będzie łatwiej niż wam Oto są oni od was sprawiedliwsi Albowiem nie grzeszyli postępując wbrew wielkiej wiedzy Jaką wam dano Dlatego Pan będzie im miłosierny Przedłuży ich dni i pomnoży ich potomstwo Podczas gdy wy Ulegniecie zupełnej zagładzie, jeśli się nie nawrócicie Biada wam z powodu zła, które zapanowało pośród was Oto stanęliście po stronie zła, przystępując do tajemnej bandy zorganizowanej przez Gadiantona Biada wam, gdyż pozwoliliście, aby duma opanowała wasze serca I przez swe wielkie bogactwa gardzicie tym, co dobre Biada wam z powodu waszych niegodziwości i występków Zginiecie, jeśli się nie nawrócicie. Wasze ziemie zostaną wam odebrane, a sami wyginiecie. To, co mówię, nie jest moim wymysłem. Wiem, że tak się stanie, albowiem Pan Bóg uczynił mi to wiadomym, dlatego daję świadectwo, że tak się stanie".